Syn, wieczny Syn ma tą samą cześć, tą samą moc jak Ojciec i Duch Święty. I tam jest w tym zakresie doskonała jedność, trójjedność Boża. Ojciec, Syn i Duch Święty ale syn stał się człowiekiem i przyjął to stanowisko poddania, przyjął postać sługi i tą stronę, tej jej czyli to poddanie się jego dobrowolne, tą wspaniałość jego, tą cechę właśnie widzimy w tym fragmencie W tym stanowisku poddania się, które On przyjął na siebie, jest jednak doskonale jedno z Ojcem. Chciałbym właśnie, żebyśmy spojrzeli na dziewię dziewiętnastym wierszu, że On nie może sam z siebie nic czynić. A więc to stanowisko poddania się przez przyjęcie w postaci ludzkiej, ale w tym był całkowicie, jest jedno z Ojcem, mimo stanie się człowieka i był miłowany przez Ojca. To jest dwudziesty wiersz. My powtarzam, mamy wiecznego Syna przed sobą, tą samą czcią, którą ma Ojciec, umiłowany jest przez Ojca, w pełnej zgodności, w pełnej, w pełnej jedności z Ojcem. Ma to stanowisko podporządkowania czy poddania się jako człowiek, ale w tym jest w pełni zgodny z, z Ojcem i jest miłowany przez Ojca te dwie strony slavne, te dwie sławne I dokładnie w tym, co powiedziałeś, jest pełnym objawieniem Ojca. I to 19 wiersz nam też jasno pokazuje, że Syn wszystko czyni w ten sam sposób, co Ojciec czyni, to jest to doskonałe objawienie Ojca tutaj, na tej ziemi. W dwudziestym wierszu dalej widzimy wspaniałość Pana Jezusa opisaną. Ojciec miłuje Syna. Ukazuje Mu wszystko w Synu na ziemi. Ojciec odnajduje tego jednego, który jest godzien Jego miłości i pełni jej. To czyni Jego wspaniałość właśnie, że jest przedmiotem miłości Ojca, który zaspokojenie znajduje w tej miłości Ojca. I całkowicie zaspokojenie w tej miłości posiada. I on teraz całkowicie czyni to, co ojciec. Ojciec miłuje Syna i pokazuje mu wszystko, co sam czyni. 20 wiersz i ojciec, syn również w tym okazuje swoją chwałę i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili chociaż, chociaż tu chodzi o dwa punkty w połączeniu z tym większymi dziełami czy przede wszystkim syn daje życie, a po drugie a po drugie syn, czy ojciec dał synowi Moc sądzenia. Sąd przekazał. Może to jest zadziwiające, ale tu nie pisze, abyście wierzyli. On wierzy, chociaż, który jest tym pełnym objawieniem Ojca, to chociaż są chwały objawia od Ojca, to jednak będzie takich wielu i jest, którzy nie wierzą. Ja To jest potężna wypowiedź w dwudziestym wierszu, która idzie nam do serca, czytając Ojciec miłuje Syna. My to znajdujemy wielokrotnie w Ewangelii Jana, gdzie jest mowa o miłości Ojca do Syna. I to jest właściwie Właściwie ponadczasowa wypowiedź. Już w trzecim rozdziale mieliśmy to przed sobą, kiedy jest powiedziane, po, po raz pierwszy, w 35 wierszu, 35, Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Ale to nie mówi sam Pan Jezus to jest świadectwo o Nim składane. Albo przez Jana Chrzciciela, albo przez samego Jana, pisarza Ewangelii. Ale to nie sam Pan te słowa mówi, lecz ktoś inny. Ale tutaj w naszym fragmencie Pan Jezus sam to mówi. I, po pierwszy raz, i to pierwszy raz. Burkhard już na to wskazywał, że to jest dalsza różnica, że tu że to nie jest słowo zwyczajnie stosowane jeśli chodzi o miłość ojca do syna to jest chyba jedno z, jedyne miejsce, gdzie inne słowo zostaje użyte dla miłości ojca do syna i to nie powinno nas zaskakiwać ale pokazuje nam ten szczególny czy te, szczególną stronę tej miłości bo my czasem mówimy to odnośnie ludzkiej miłości myślę, że nie powinniśmy tak jak mówisz, to jest zła myśl. Tytus 3, też czytamy o dobroci i miłości Boga Zbawiciela naszego i też jest to słowo użyte. To nie chodzi, że jest jedno, jedno Boża miłość, a drugie ludzka miłość. To nie chodzi o to. To słowo zwyczajnie jest użyte, zazwyczaj. To pokazuje, że ktoś miłuje, że jest miłością. Ale tutaj jest pokazane, że ktoś miłuje, ponieważ ktoś daje mu powód do miłowania. A więc ojciec miłuje syna, ponieważ, ponieważ syn, daje powód Ojcu, aby Go um, być przychylnym, oddanym Jemu i miłować tego Syna. My nie możemy tego ograniczać tylko na życie, na ziemi Pana. Y, naturalnie Oj, Pan Jezus Ojca, Ojcu dał ten powód, aby Go miłował, ale to jest jakby ponadczasowe, niezwiązane z czasem pojęcie. Było tak zawsze że ta więź relacji pomiędzy ojcem a synem zawsze istnieje i to jest dalszy argument ku temu, który Pan tutaj podaje że On jest jedno z ojcem On to tak opisuje Ojciec miłuje syna i Pan dalej mówi i pokazuje, czy ukazuje mu wszystko, co sam czyni a w dziewiętnastym widzieliśmy że On tylko to widzi, czyni, co widzi, że Ojciec czyni. My też musimy być ostrożni z pokazywaniem i widzeniem. To... To nie jest jakiś nauczyciel, który pokazuje swojemu uczniowi i objaśnia, co ma, co ma czynić uczeń. Chorz e, nie przyjmuje tego jakoś jakoś zarzutów, bo to nie można tak dobrze y, uczyć, y, czy też pokazać poprzez naukę ojca y, y, i syna, jak to było wcześniej wspomniane, że ojciec kieruje, kieruje y, synem, czy też uczniem, to nie, akurat nie jest ta właśnie myśl. My Musimy bardzo być ostrożni, kiedy rozmawiamy, kiedy zaczynamy wstawiać ludzkie przykłady, bo chcemy coś zilustrować, ale my tak naprawdę wchodzimy do naszych granic myślenia. I dlatego musimy być ostrożni. Ale to, co jest nam powiedziane, powinno nas zajmować. Mamy się pytać też, co to znaczy, jak to jest, aby chwałem Pana Jezusa oglądać, która jest nam tutaj przedstawiona i ona musi na nas działać, robić wrażenie, to jedno być pomiędzy ojcem a synem. To jest właśnie tutaj tym tematem. I to nie chcieliby tracić z oczu, że generalnym tematem właśnie tutaj tej części mowy Pana jest to jedno bycie pomiędzy ojcem a synem. Mała uwaga. To jak tu pisze tak samo, albo co sam czyni, ale w ten sam sposób, a więc syn działa czy postępuje w każdym względzie dokładnie tak jak ojciec, to jest tutaj na myśli, w taki sam sposób. Ponieważ jest Bogiem. to nie jest żadne naśladownictwo, to jest tak samo to. Nie tylko jedność, w jedność, ten sam sposób, jako jedność. To jest coś cudownego, co to ta jedność w, tej, w, tej bóstwie, w tym bóstwie, co jest nam tutaj właśnie podkreślone w ciszy stoimy z uwielbieniem przed wielkością Pana Jezusa, który jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie, który jest jedno z Ojcem. A chcemy jednak przypomnieć sobie, do kogo tą Pan Jezus daje odpowiedź. On był w swoim dziele, w swoim działaniu i w mocy ducha działał i w łasce, ale jednak zostaje odrzucony. Ale kiedy pokazuje te pobudki, i coś ze swojej chwały ukazuje, która, która była z jego osobą połączona, to doświadcza jednak odrzucenia względem swojej osoby. I, i on, on nie daje własce jakby tu tej odpowiedzi, lecz objawia swą wielkość swojej boskiej osoby. Że jako Bóg albo jako pełnia bóstwa, która mieszka w nim i nie widzimy, że ta ludzka mowa ma tu swój limit. Dlatego jest to tak ciężko zrozumieć dla nas, żeby każdy obraz i przykład, który przytaczamy Który, który, aby lepiej pojmować te wiersze to naprawdę poniekąd y, utrudnia nawet spojrzenie i to jest trudne a więc tu jest wielka boskość przed nami że to jest syn miłości ojca i my widzimy również, że to jest ten ustanowiony przez Boga sędzia i myślę też o pa Pawle który też powiedział na Aeropagu tą prawdę, kiedy mówi o tym i widzimy to, ten fragment prowadzi, że jest pokazana cała tu jej odpowiedzialność. My stoimy przed prawdami, które są objawione o osobie Pana, bo jest to poważny bardzo fragment. fragment. Pan Jezus mówi tutaj w dwudziestym wierszu o większych dziełach, które, które miały być czynione. Większe dzieła niż te, które wcześniej w tym rozdziale były wspomniane. My widzimy coś wa ważniejszego właśnie, czy ważnego, że to zdarzenia, te zdarzenia tutaj, które, które są na początku rozdziałów 5, 6 i 7 w rzeczywistości są ilustracjami, ale to, co Pan Jezus następnie w swoich mowach mówi i ponad daleko to, co tam się działo w tych scenach, to są, są słowami przekraczającymi te ilustracje. Jeszcze do szóstego rozdziału, kiedy dojdziemy jeszcze bardziej, to zobaczymy. Myśmy już widzieli już wczoraj, w połączeniu z uzdrowieniem tego syna dworzanina że w rzeczywistości było połączenie, połączenie pomiędzy uzdrowieniem a życiem. Syn Twój żyje, myśmy to wczoraj widzieli, powiedziane było. Ale więc tu jest uzdrowiony, był ktoś, czy tu w naszym... W naszym już rozdziale jest cieleśnie patrząc zdrowy, nie jest... ale nie jest łatwo powiedzieć, co w nim się stało sam. Ja nie mogę coś jednoznacznie powiedzieć. Pan nie po od, odnośnie tego człowieka, ale Pan do niego sam mówi, o to wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało to może daleko iść. Już widzieliśmy to. Ale po pierwsze, ze wszechmiar jest to strona zarządzania Bożego, prowadzenia ludzi. Bo grzesznik... Bo grzechy mogą prowadzić człowieka do tego, że jest choroba następstwem tego. Ale tutaj jest w, w tym momencie jednak Bóg w tym momencie miał działać z tym człowiekiem, ale, ale jednak ten człowiek daje to świadectwo o Panu, kiedy mówi o nim. My z, widzimy więc te większe dzieła, o których tu jest mowa bo On jest tym, który daje życie który ożywia On ma tą moc i On czyni to jako jeden, jedno z, z tych większych dzieł o których On później dalej mówi ale obok tego jest Jemu też przekazany wszelki sąd i On też go wykonywać będzie ten sąd i dalej to mamy opisane ale tu o tym co jest, jest napisane o Panu czy, czy Pan Jezus to będzie czynił idzie o wiele dalej niż wcześniej było to pokazane niż i możemy przez to widzieć wielkość osoby Pana, ten jeden, tego jednego, który faktycznie rzeczywiście daje życie. W tyle tego całego fragmentu, którym jesteśmy zajęci od 19 do 30 wiersza, jest zawarta pewna myśl, że ojciec ma zamiar, aby syn został uczony. I to stoi w jawnym przeciwieństwie do tego, co wcześniej widzieliśmy, gdzie Pan Jezus uzdrawiał łaskę łasce tego chorego. I w tym działaniu łaski, w tym absolutnie e, taki zostaje niezrozumiany i nie rozpoznany, gdzie zostaje znieważony przez postawę tych Żydów, którzy wobec niego, y, k, k, wobec niego, który działał własne, bo, ale oni go znieważyli. Ale to Pan Jezus używa właśnie teraz, aby w 19 wierszu odpowiedzieć na to znieważenie jego. On odpowiada w taki sposób, że pokazuje, że ojciec ma większy zamiar wobec niego, że jeszcze większe rzeczy, że będzie on uczczony tak samo. Trzy istotne punkty z tego fragmentu trzeba zauważyć, które one już były może wymienione, że pierwszy punkt to... Można to sobie utwierdzić właśnie, że ojciec sam i ci, którzy dostają życie przez syna i to są ci, którzy też będą sądzeni. Trzy w sumie grupy osób, czyli którzy będą czcili też syna że ojciec sam i później ci, te dwie grupy ludzi. Tak. Bo ojciec miłuje syna, Czy, czytamy dalej, i on pokazuje mu co czyni, ukaże mu jeszcze większe dzieła, daje mu również to, że daje, może dać życie innym i też przekazuje mu są Wszystkie te punkty, że ojciec troszczy się o to, żeby syn został uczczony. I mamy te dwie grupy ludzi, a więc ci e, 21 wiersz, którzy jako martwi zostają ożywieni przez syna i ci, co czczą syna, ale później 22 223, którzy od podchodzą, na których sąd wykona syn. Ale to jest wyraźnie połączone z tym myślą w 23 wierszu, żeby generalnie czcili Syna, tak jak czczą ojca. To jest ta myśl, która nas zajmuje cześć, którą ojciec chcia, chce dać Synowi. Przez to, co on czyni, przez danie życia i również przez sąd tych, którzy, którzy odrzucili tą łaskę objawioną w synu. Če poslužiti tome, da si videa iskazujem čast do tego punktu pasuje też końcówka wiersza 20. Ojciec pokazuje mu wszystko, za sam czyni i pokaże mu większe działania niż te, abyście się dziwili. To jest niewiara, to jest nie wiara, ale działanie ojca, że syn, to co on będzie czynił, to jest tym, jako ten punkt centralny, że to będzie cóż po tym. I tak jak słyszeliśmy, że. Ma, że czci Syna całe działanie Ojca, działalność Ojca to jest, by postawić Syna w tym punkcie centralnym. By Syna przedstawić jako tego wielkiego. Tak jak Syn czci Ojca, tak, ojciec, czy, tak Syn czci Ojca. To jest, Tu chodzi o ten... To jest związane z tym celem i właśnie dlatego, że ten odwieczny syn był gotowy stać się człowiekiem. On był gotowy, by to miejsce zająć jednocześnie nie przestając być odwiecznym synem, ale stać się jako ten syn człowieczy, objawić Boga i Ojca. Jedno słowo do tego wyrażenia, że ojciec miłuje syna i pokazuje wszystko, co sam czyni. Swego rodzaju mamy obraz tego w Słowie Bożym. Abraham i Izaak. Pierwsza Mojżeszowa 22, syn którego Ty miłujesz. I oni idą razem. Nie y, oddzielnie, wspólnie, razem. Ojciec działa, tutaj to czytamy, ojciec działa, ciągle. I syn działa. Wspólnie ich widzimy, jak tą jedność. Bo jeśli chodzi o Ojca i Syna, to jest ta jedność I w tym przykładzie jest jak jedność I jeśli widzimy, to Ojciec szedł e, z Synem Jeśli patrzymy na Syna, to Syn szedł z Ojcem I to jest ta właśnie rzeczywistość, którą mamy przed sobą I potem Ojciec chce, aby Syn jeszcze bardziej był uczczony I dlatego to wielkie dzieło by dać życie, to życie zmartwychwstania. stania. Cóż za e, wewnętrzna harmonia, wewnętrzne wspólne, razem funkcjonowanie, czy e, bycie, między również jako e, właśnie ojcem a synem. Małe uzupełnienie do tego wiersza dwudziestego. Ojciec miłuje syna. Drugi, w trzecim rozdziale widzieliśmy, że ojciec miłuje syna i w tych obu miejscach widzimy, że jest z tym połączone, że Bóg działa. On wszystko dał w, swoje re, w jego ręce. Piąty rozdział, 35 piąty wiersz i tutaj pokazuje mu wszystko, co sam czyni. I czy to nie jest to wyjaśnienie tego e, wskazania, co jest napisane, wszystko oddał w jego, oddał w jego ręce, ja to stawiam e, świadomie jako pytanie. Od wiersza 19 do 23 widzimy taki dodatek, że syn jest jedno z ojcem. To pochodzi właśnie z tej myśli, czy wychodzi z tej myśli z wiersza 18, że jest równym Bogu, co właśnie rozważaliśmy. W wierszu 21 i w sumie, jak bowiem ojciec skrzesza umarłych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. I tu jest to podkreślone, że syn ma Bożą, czy jest Bożą ym osobistością i wiersz 21 koresponduje z wierszem 26, gdzie jest napisane, jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał życie sam w sobie. Pytanie, czy ojciec synowi dał to życie? Odpowiedź brzmi od wieczności. Jak to się stało, jak to się stało że, że on mu dał od życie. Od wieczności jest ojcu równy i w wierszu 22 podkreśla ojciec, ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały Um, cały sąd dał synowi. Ten wiersz koresponduje z wierszem 27, gdzie jest to rozszerzone. Jest napisane dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest synem człowieczym. To pokazuje dwie różne e, prawdy. Z jednej strony ojciec synowi dał moc Verse 22. Mm. Mm. le père a donné tout le jugement au Du jest drugi widzimy go jako Bożą osobę Rzymian 1410 10 Jest mowa o stolicy sądo, sądowej Bożej Ale w 27 wierszu Widzimy Widzimy go jako Syna Człowieczego I dlatego tutaj jest napisane W 2 Koryntian 5 tam czytamy o stolicy chrystusowej tu mamy tu dwie strony on jest synem i dlatego ma życie sam w sobie i może dawać życie dlatego też może wykonywać sąd bo jest Bogiem ale również jest to rozszerzone ale ma również to prawo, jeśli mogę tak powiedzieć jako człowiek wykonywać sąd ponieważ ojciec jako synowi człowieczemu dał mu to Chciałem zaproponować, że ten 26 wiersz, że Pan Jezus jest jako człowiek przedstawiony, ale myślę, że dojdziemy do tego, ale chciałbym jeszcze wskazać na to, Mattias to już powiedział, że te dwa, te dwie nici, które tutaj ciągną się przez ten urywek, że Pan Jezus jest tym odwiecznym synem, jedno z ojcem, ale jest również tym, który stał się człowiekiem. I ma, widzieliśmy to w wierszu 19, gdy on mówi, syn nie może nic sam z siebie czynić, jak tylko to, co widzi u ojca. Myślę, że rozumiemy ten wiersz, jeśli tą drugą stronę e, bierzemy pod wzgląd, że on e, też stał się tym człowiekiem. I teraz w wierszu 21, Jest charakterystycznym to, że jak powiem ojciec skrzeszał umarłych i ożywia Bardzo prosty punkt w zasadzie, ale chciałbym wskazać na to, że te dwie e, rzeczy są tutaj rozróżnione zbudzanie, a ożywianie to jest co innego Co jest tutaj podkreślone, co do syna, to jest, to, jest ta druga sprawa ożywia, Syn ożywia tych, których chce. Że On też będzie wzbudzał, czy wskrzeszał, to czytamy później, w 28 wierszu, ale tutaj jest, On ożywia. W tej... Pan Jezus pokazał w tej okoliczności, że On tego, temu sparaliżowanemu daje siłę. Teraz On mówi, że Jego chwała wykracza poza to, Nie tylko, że On daje siłę, i z, z, ale On również daje życie. To jest również takie piękne, w tym, pod koniec wiersza 21. to małe zdanie i jasna wskazówka na Jego boskość i na Jego suwerenność. Syn ożywia, których chce. Te dwie strony, nie, jest, nie możemy ich rozdzielić jedno od drugiego. To jest, um, jest jedna strona podkreślona, a druga pokazana. On jest wiecznym synem, ale stał się człowiekiem. On się stał człowiekiem, ale on jest Bogiem i jest suwerenny. On jest suwerenny, ale, ale nie działa niezależnie. C'est juste c'est intéressant de réaliser que tous passages dans lesquels le Seigneur Jésus est To jest ciekawe by widzieć, że w tym całym urywku, w którym pan Jezus mówi na morzach o Ojcu, de voir bardzo ważne by rozpoznać do jakie do, do jakich słuchaczy to pan mówi. On był posądzony o herezję, że stał się równy Bogu, czy czynił się równym Bogu. I dlatego też on w swojej odpowiedzi wskazuje na różne rzeczy, które mm, dla Żydów były ważne i pokazuje im kim jest Bóg. Ça c'est le Dieu que vous avez dans vos esprits. Regardez à moi. Moi je suis celui qui fait des choses semblables, mais qui est la représentation et le Dieu que vous rejetez i on mówi do tych słuchaczy, widzicie, macie jakieś wyobrażenie o Bogu i jak, co Bóg czyni i teraz ja wam to pokazuję, patrzcie na mnie, że ja właśnie te wszystkie kryteria spełnię, które wy macie wyobrażenia. Na przykład na przykład Żydzie myśleli, wiersz 25. Um, że tylko Bóg może wzbudzać zmartwych. A ja jestem Synem Bożym i ja też będę wzbudzał y, zmartwych. Wiersz 22. Ten sąd było coś, co było przymiotem Boga. Bóg sądził narody, sądził Izraela. I teraz mówi: To ten sąd jest też przy należy się też do mnie, albo jest dany mnie, so synowi. I teraz Pan mówi: że On jest tym, objawieniem Boga że Bóg jest tym, który jest we mnie. Więc te wszystkie rzeczy, które oni oczekiwali od Boga, to można było znaleźć w Nim. Możemy to podkreślić dwoma przykładami ze starego Testamentu. Tu z drugiej królewskiej. Jeśli chodzi o ożywienie, tam mówi druga królewska 5, siódmy wiersz. Czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać? To było ich wyobrażenie o Bogu. A co do tej chwały, którą Pan Jezus miał otrzymać jako Ojciec, gdy otworzymy Dzieje Apostolskie 12 rozdział. To mamy tą mowę Heroda. I ten lud w dwudziestym drugim wierszu mówi Boży to głos anieludzki I w tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu 23. trzeci Tutaj widzimy dobitnie, że Pan Jezus jest Bogiem Bo gdyby tak nie było, to Bóg by e, nie zareagował. Ale to jakże cudowne jest, że ta, e, to jest potwierdzenie tego, że ta osoba jest Bogiem. Pan Jezus jest Bogiem. Bóg kładzie wielką, wielką wartość na to, że jeśli ludzie będą sądzeni, będą sądzeni przez człowieka. No. Jeśli to by był Bóg... Ale tutaj jest Pan Jezus, który jako prawdziwy człowiek na tej ziemi we wszystkim został doświadczony i wszystko przeżył. On jest za nas e, wierzących jako pociecha, ale pan, potem on może powiedzieć, w tej sytuacji ja też byłem i ja to też tego doświadczyłem też mam własne odczucia tego wszystkiego i na podstawie tego doświadczenia, pozwólcie, że tak to określę on będzie sądził i wtedy nie będzie dla człowieka żadnej e, wy, wymówki, żaden człowiek nie może powiedzieć, nie było możliwe, abyśmy wypełnili zakon albo byśmy przestrzegali tych przykazań przecież się nie dało, to było za by trudne ale tu jest człowiek który we tej pełnej pokorze skromności w każdym czasie czynił to, co się Bogu podobało. A więc on mógł dowieść tego, że w czasie, gdy on żył, to niebo się otworzyło i poświadczyło, że ten jest, ten jest ten, na którym mam upodobanie. Prawdziwy człowiek. To jest właśnie ten punkt. I właśnie tego prawdziwego człowieka Bóg tytułuje jako tym sędzią nad ludźmi. <śmiech> chciałbym nawiązać do pojęć, pojęć, po które były wymienione, jeśli chodzi o ożywienie i zmartwychwstanie. Ja mam następujące wrażenie, że to, co my tutaj y, znajdujemy opisane jako zmartwychwstanie dotyczy wszystkich ludzi. To, co dotyczy ożywienia, dotyczy wierzących tylko. To, co dotyczy sądu, dotyczy tylko z kolei niewierzących. Tu była wspomniana myśl o y, y, stolicy Chrystusowej, ale ja bym tutaj tak nie wstawiał. Ja pierwsze myślę, że jeśli chodzi o zmartwychwstanie niewierzących, to nigdy nie moje zmowa o tym, że oni są ożywiani. Bo jest to zmartwychwstanie życia albo zmartwychwstanie na sąd. I kiedy to jednak, i kiedy jest mowa o objawieniu przed białym to razem są tylko martwi, nie żywi. To myśl o sądzie jest tutaj podobna. W 24 wierszu jest tutaj mowa o tym, że ci, co w Niego wierzą, nie idą pod sąd, lecz przeszli ze śmierci do żywota. I, i ci w 25, którzy usłyszą głos Syna, a więc żyć będą. Chociaż u, będą martwych wzbudzeni ci, co uwierzyli w różnych punktach czasowych. Ci, którzy uwierzyli w imię Syna Bożego, naturalnie też Starotestamentowi, będą żyć a ci, którzy umarli w niewierze będą zmartwychwzbudzeni na sąd. A więc chodzi o ich wieczny sąd tutaj, który został przekazany Synowi. Kiedy my czytamy pisma naszych braci, że brat, to czytamy, że brat Kelly do wiersza 21 mówi, że mówi o zmartwychwstaniu On mówi o duchowo umarłych, oni będą zbudzeni, ale, a inni otrzymają życie. W połączeniu z 21-22 wierszem, bo ci, którzy są w grobach, powstaną, bo ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia i 21 Bek, kiedy porównamy, tak i Syn ożywia tych, których chce. A ci, którzy złoczynili, którzy idą na sąd, to jest jakby, to oni tworzą tą pierwszą część 21 wiersza. I ja bym to nie pokrył, nie, jakby całkowicie nie zgodził się może z tym, co ty tutaj raz przed chwileczką powiedziałeś? Leżało mi na sercu właśnie też coś powiedzieć o tych dwóch w, w, w, pojęciach. Ożywić i budzić. Michał powiedział wcześniej, że to są dwa odrębne pojęcia, ale, ale nie powiedziałeś jak one mają być rozróżnione, ja, ja chciałbym trochę tutaj dopowiedzieć, Kolosan 2 mamy to też powiedziane, obydwa pojęcia będą obok siebie, Efezjan 2, ale Efezjan 2 też, dzięki Aren, że podpowiadasz. Chociaż tam się to odnosi do wierzących. Można tak powiedzieć. Z martwych przenosi nas w inny zakres. Podczas gdy ożywienie przenosi nas w inny stan. Dlatego niewierzący niewierzący umarły nie może już być ożywiony. Kto umarł jako niewierzący? Bo on już stanu tego nie może zmienić. Ale on zostanie wzbudzony, ponieważ ten zakres zmieni zakres swój. A więc stanie, przenosi nas w inny zakres ożywienie, przenosi nas w nowy stanie. Można to właściwie tak najłatwiej przedstawić. Pan Jezus to mówi, aby to jeszcze podkreślić, że On jest Synem i jako jedno z ojczy. ponieważ jak ojciec zbudza umarłych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Syn ożywia tych, tych, którzy są duchowo umarli, którym jest dane życie którzy wierzą w Pana Jezusa ale ten główny punkt leży w tym on, czyni, on ożywia tych, których chce to pokazuje nam, że Syn działa ale On działa znowu w pełnej jedności z Ojcem to jest wielkość osoby Pana Jezusa która tutaj jeszcze raz w tym wierszu jest nam przedstawiona O Ojcu jest mowa tutaj, że On ojciec zbudza, martwych i ożywia, ale o Synu najpierw jest mowa, że ożywia, czyli duchowo umarłych ożywia, ale później widzimy, że także że o zmartwych budza, czyli wszystkich, którzy umarli, zmartwych budzi. Oczywiście w różnych punktach czasowych, to jest jasne. Teraz nie chcę o tym mówić. Bo możemy to potracić się w tym, ale, ale też Pan Jezus z martwych wzbudza, ale najpierw ten punkt, główny punkt jest kwestią ożywienia, i których On chce. On czyni to, ale on to czyni w jedności i całkowitej harmonii, czyli w jedno z ojcem. Pan Jezus więc uczynił dzieła, jak widzieliśmy, w piątym rozdziale wyraźnie. On miał czynić większe czyny, czy miał też otrzymać, ukazane mieć większe dzieła niż te. Następnie w pierwszym i 22 wierszu Obydwa te wiersze zaczynają się słowem ponieważ u nas jest albo wiem albo bo. I teraz... dwie sprawy przeciwstawne są tutaj przedstawione. Wiersz 21 i 22. Jest un... Najpierw jeśli chodzi o ożywienie i zmartwychwzbudzenie to widzimy ojciec tak postępuje i, oj, i syn tak samo ale przy sądzie jest inaczej. Myśmy powiedzieli wcześniej, że Bóg jest zasadniczo sędzią, ale tu jest powiedziane, że ojciec nie sądzi, lecz cały sąd przekazał Synowi. To jest właściwie pewne stopniowanie do tego, co w wierszu wcześniej jest napisane, w tym w sobie negatywnym działaniu, jako sąd, to ma do czynienia, do wykonania sąd. On jedynie to czyni. W tym momencie, w tym momencie, gdzie on to sam czyni, to to w tym momencie też i to prowadzi do uczczenia wszystkich, przez wszystkich y, syna nie to daje ojciec jedynie synowi ojciec tego nie czyni jedynie przekazując to synowi a jednak w dwudziestym wierszu jest napisane tak jak jak słyszę tak sądzę to chyba nie jest dwudziesty wiersz Ojciec wyko wyko wykonawcą jest syn, ale ojciec, ja na tą, ja chcę odnieść się do wypowiedzi wcześniej, że. Bóg stawia jakby nacisk na to, że sąd jest wykonany przez człowieka. I to jest związane z ścią, bo, jest, bo jestem przekonany przez to, że tym, że Bóg daje sąd w ręce człowieka, czyli Synowi Bożemu, który stał się człowiekiem, ponieważ On akurat na tej ziemi, na tej ziemi jako człowiek został odrzucony. I to, to szczególnie czyni ostrym sąd, że ci, którzy odrzucili Pana Jezusa jako człowieka, będą prze, be, przez tą i samą osobę osądzeni. Dlatego faktycznie to Pan jest wykonawcą tego, tego sądu. On jest tym, przed którym oni staną, dokładnie przed tym, którego oni odrzucili. A. Yeah, gdzie tak samo Synedrium y, go odrzuciło i on im mówi, to wy zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach i siedzącego po, po prawicy Boży, Bożej. To będzie tak dokładnie, kiedy Pan Jezus przyjdzie ponownie, będzie, będą i Kajfasz, i inni jak Piłat i będą, będą przeciwko niemu przeciwko niemu stać, ale to już nie będzie y, sądzącym Piłat czy Kajfasz, ale, albo oskarżającym. To będzie całkiem inna rola, to, to jest dlatego bardzo ważna myśl, żeby to widzieć, że być może dla kogoś w tej sali, kto nie przyjął pana Józef jeszcze do swojego serca, że tu, jeśli odrzucasz, to nie interesuje mnie to, dokładnie, dokładnie, ten, którego odrzucasz, ten będzie Twoim sędzią. I dlatego to jest to zasadniczy punkt tutaj, że ten, że ten 27 wiersz, Syn Człowieczy, który ma władzę sądzenia, to jest Pan Jezus jako odrzucony i dlatego jako Człowiek jest sędzią dla ty, wobec tych, czy nad tymi, którzy go odrzucili. I to będzie wypełnione, aby po to, czy w takim celu, aby wszelka cześć została oddana Synowi. Dlatego może jest to pewna odpowiedź na swoje pytanie, że Syn jest wykonawcą tego sądu. 206, nie ma w niemieckim, niemieckim 206 do 30 wierszy ich höre, aha, to do 30 wierszy nie mam i tak w polsku 238, 238 w niemieckim